To są informacje polskiego Radia 24. Pojutrze w Pakistanie mają się rozpocząć amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe. Mimo rozejmu, dmuchamy na zimne, tak premier uzasadnia utrzymanie mechanizmu niższych cen paliw. Bez udziału prezydenta czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży w Sejmie ślubowanie. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Pojutrze w Pakistanie rozpoczną się amerykańsko-irańskie rozmowy, poinformowała o tym rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt. Amerykanie wysyłają do Islamabadu m.in. swojego wiceprezydenta. Prezydent wysyła do Islamabadu delegację, na której czele stanie wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Steve Whitkaw oraz Jared Kushner na rozmowy w ten weekend. Pierwsza tura rozpocznie się w sobotę rano czasu miejscowego. Jest też głos Teheranu. Stany Zjednoczone muszą dokonać wyboru, czy chcą zawieszenia broni, czy kontynuacji wojny za pośrednictwem Izraela, który wciąż prowadzi ataki na Liban, oświadczył minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Arakci. Przypomnijmy, że w tych atakach zginęły co najmniej 254 osoby, a prawie 1200 zostało rannych. Sytuację wokół kruchego rozejmu na Bliskim Wschodzie śledzi m.in. nasz specjalny wysłannik w północnym Izraelu, Tomasz Sajewicz, z którym połączymy się za około kwadrans. To było spotkanie przyjaciół, mówi szef NATO Mark Rutte po spotkaniu z Donaldem Trumpem. W rozmowie z CNN sekretarz generalny Sojuszu stwierdził, że rozumie rozczarowanie amerykańskiego prezydenta zachowaniem niektórych europejskich członków NATO. Zdaniem Marka Rutte nie sprostały one próbie, której zostały poddane. Równocześnie szef Sojuszu podkreślił, że znaczna większość europejskich państw należących do NATO była pomocna w czasie wojny z Iranem, jeśli chodzi o bazy wojskowe, logistykę czy przeloty samolotów nad ich terytorium. Rutte dodał, że zwrócił na to uwagę Trumpowi. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu mówiła, że jednym z punktów spotkania Donalda Trumpa z Markiem Rutte będzie kwestia opuszczenia NATO przez Stany Zjednoczone. Po raz pierwszy Donald Trump poruszył ją po tym, jak niektóre kraje odmówiły mu wsparcia w wojnie z Iranem.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 dodał, że po zawieszeniu broni odczuwalnie niższe ceny paliw powinny pojawić się na stacjach benzynowych już jutro. Wczesnym popołudniem w Sejmie ślubowanie złoży czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego niezaproszonych wcześniej do Pałacu Prezydenckiego. W zeszłym tygodniu Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.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 Eksperci nie mają wątpliwości obniżki. W tym roku prawdopodobnie już nie będzie w efekcie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że Rada nie zdecyduje się na obniżkę wobec wzrostu inflacji. W związku z tym najbardziej prawdopodobny wynik posiedzenia RPP dzisiaj to pozostawienie stop procentowych NBP bez zmian. Decyzję Rady poznamy po południu. Przypomnijmy, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. To były informacje Polskiego Radia 24. kwietniowy oddech zimy. Niemal cała Polska jeszcze przez dwie godziny jest objęta ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed przymrozkami. Na południowym wschodzie kraju od rana przelotnie pada deszcz i deszcz ze śniegiem, a także gdzie gdzieniegdzie śnieg. W dzień deszczowo może być także na wschodzie. Najwięcej słońca na zachodzie i północy. Będzie dość chłodno. Od trzech stopni na Suwalszczyźnie, sześciu w centrum do dziewięciu na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty z północy i północnego wschodu. Klimat. Jakość powietrza o poranku niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana tylko w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku. A ponad 16% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Do końca dnia sieć nie powinna być przeciążona. Jest jeszcze duże zagrożenie pożarowe w lasach na zachodnich krańcach ziemi lubuskiej. W pozostałych regionach zagrożenie pożarowe jest małe lub średnie. Klimat. Dzień dobry. 6.06 na zegarach. Dzisiaj czwartek, dziewiąty dzień kwietnia 2026 roku. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie i nie będę ukrywać rewelacyjny skład dzisiaj po drugiej stronie Szyby. Program wydają Justyna Błońska, Anna Pałdyna realizuje Eldar Pedorenko, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak z pozdrowieniami dla syna Franka. Godzina 6.06 na zegarach. Słońce wstało dzisiaj o 5.53, a zajdzie o 19.23. Trzy. Dzień trwa dokładnie 13,5 godziny, a imieniny obchodzą Dobrosława, Dymitr, Hugo, Maja, Marceli, Maria i Wadim Najlepsze życzenia Państwu przesyłamy, zapowiem jeszcze gości, którzy dzisiaj razem z nami po godzinie 7.07, w tym niezwykle Burzliwym geopolitycznie czasie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050, a po 8.07 Tomasz Szymański wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej. No to zaczynamy, jedziemy, a zaczynamy od kalendarium historycznego.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 9 kwietnia w roku 1241 wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Legnicą, w starciu z oddziałami mongolskimi. W bitwie zginął także książę Henryk Pobożny. Bitwa przeszła do legendy była to próba powstrzymania najazdu barbarzyńców i pogan. Rycerstwo polskie nie było tak liczne jak oddziały tatarskie, które szacujemy na mniej więcej 8-10 tysięcy wojowników. Polaków było być może 7-8 tysięcy. Przypomniał profesor Wojciech Wałkowski. W roku 1770 konfederaci barscy ogłosili w Warnię detronizację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nigdy z królami nie będziemy w Allianzach. Nigdy przed mocą nie ugniemy Uznali jego elekcję pod rosyjskimi bagnetami za bezprawną, a politykę reform za wrogą szlacheckiej ojczyźnie Dziś 125 rocznica urodzin pilota i konstruktora lotniczego Stanisława Wigury Wraz z mechanikiem franciszkiem Żwirką zwyciężyli w międzynarodowych zawodach lotniczych szalanż 1932 A w rocznicę tego sukcesu obchodzony jest święto lotnictwa polskiego Wielki triumf polskiego pilota na polskim samolocie w największej światowej imprezie lotniczej, jakim był szalon. Zwycięstwo odbiło się w sferach lotniczych na całym świecie, no a w Polsce to był szał. Mówił syn Franciszka Żwirki, Henryk. Żwirko i Wigura zginęli 11 września 1932 roku w katastrofie podczas lotu z Polski do Czech. 90 lat kończy dziś dyrygent i kompozytor Jerzy Maksymiuk. W swojej karierze prowadził między innymi Polską Orkiestrę Kameralną czy Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, za co otrzymał diamentową batutę. Wspominam tę pracę z Polskim Radiem najbardziej, ponieważ przy Filharmonii Warszawskiej to jest najlepsza orkiestra. Jerzy Maksymiuk jest promotorem muzyki współczesnej i jednym ze współtwórców festiwalu Warszawska Jesień. 90 lat temu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał dekret o utworzeniu Funduszu Obrony Narodowej. Łącznie na fundusz przeznaczono około miliarda złotych, z czego wartość wpłat i darowizn od ludności wynosiła prawie 38 milionów złotych. 9 kwietnia 1945 roku rozpoczęło się natarcie II Korpusu Polskiego na Bolonię, zakończona 21 kwietnia zajęciem miasta. Między rzeką Senio-Santerno aż po Bolonię to było pole bitwy. Najtrudniejsze to było przełamanie wałów nadrzecznych wzdłuż rzeki Senio-Santerno. W tych wałach Niemcy urządzili stanowiska obronne. No trudno było to przejść. Wspominał porucznik Henryk Skrzypiński. W roku 1959 urodził się gitarzysta Andrzej Nowak. Był założycielem i liderem pierwszego polskiego zespołu heavy metalowego, czyli grupy TSA. A to był marsz Wilków, który grupa nagrała do Akademii Pana Kleksa. Nowak tworzył także zespół z Łebsy, gdzie dodatkowo był wokalistą. 9 kwietnia w roku 1968 zmarła pisarka oraz inicjatorka utworzenia Rady Pomocy Żydom Żegota, Zofia Kossa-Krzatkowska. Niedola ich była tak wielka, że nie można było być człowiekiem, ażeby nie usiłować ich ratować. Gdyby nie wyciągnąć tej pomocnej ręki, nie licząc się zupełnie z tym, co to może pociągnąć, nie miałoby się już prawa do szacunku dla samego siebie. W Górkach Wielkich, gdzie mieszkała do śmierci, znajduje się muzeum poświęcone pisarce. W roku 1973 zmarł Stanisław Wojciechowski. Był drugim prezydentem Polski, a najwyższy urząd w państwie objął po tragicznej śmierci Gabriela Narutowicza. Sam elektorat, który wybrał Narutowicza, głosował za Wojciechowskim. Wojciechowski był tym człowiekiem kompromisu, który wydawał się być na tyle mało kontrowersyjny, na tyle mało jednoznaczny politycznie, że mógł stanowić osobę, co do której mogła być zgoda ówczesnego, bardzo skomplikowanego układu sił w parlamencie. Mówił dr Janusz Osica. Jego prezydentu która zakończyła się podczas zamachu majowego po spotkaniu z Józefem Piłsudskim na warszawskim moście Poniatowskiego. Przed pięcioma laty zmarł w wieku 99 lat brytyjski książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II. W roku 2017 96-letni wówczas książę ogłosił odejście na emeryturę. Wydaje mi się, że już zrobiłem swoje i teraz chcę sobie odetchnąć mniej odpowiedzialności, mniej ciągłych rozjazdów, przygotowań, łamania sobie głowy, co by tu powiedzieć. bo za tym wiadomo, pamięć nie ta, zapominam nazwiska, więc zwijam interes. Był najdłużej żyjącym małżonkiem władcy w historii Imperium Brytyjskiego, a także najstarszym współmałżonkiem kiedykolwiek panującym. Monarchy brytyjskiego. Kalendarium historyczne. Szczeban Pawłosek przygotował kalendarium historyczne. A przedstawiła je Blanka Pietrzak. Przegląd prasy. Zaczniemy w przeglądzie prasy od. Pytania, Kto w Polsce czyta książki? Takie pytanie stawia Gazeta Wyborcza na 16 stronie. Nowy raport o stanie czytelnictwa w 2025 roku. 41% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. To chyba najbardziej optymistyczny wniosek z komunikatu Biblioteki Narodowej. Książki czytają przede wszystkim osoby, które się uczą lub studiują. Jednocześnie 36% osób uczących się w ciągu roku nie sięgnęło po żadną książkę. Książkę. Czytają przede wszystkim kobiety, 47% kobiet deklaruje się jako czytelniczki, a zaledwie 34% mężczyzn deklarowało, że przeczytało w ubiegłym roku i przynajmniej jedną książkę. Co 30. książka, jak wynika z szacunków Federacji Wydawców Europejskich, co 30. książka przeczytana przez czytelnika, to w rzeczywistości... Nie przeczytana książka, tylko książka wysłuchana, czyli audiobook. To teraz jeszcze Biblioteka Narodowa zbadała, kogo najczęściej czytamy na liście twórców, po których sięgamy. Najchętniej zaszły niewielkie zmiany. Od 2019 roku króluje na tej liście Remigiusz Mróz. Na miejscu drugim, no i tutaj może Państwa zaskoczę, jakże współczesny pisarz Henryk Sienkiewicz, a dalej Andrzej Sapkowski, Bolesław Prus, także nam bardzo współczesny, Katarzyna Bonda, Adam Mickiewicz, Joanna Kuciel, Frydryszak, Stanisław Wyspiański, Małgorzata Sobczak i Ewa. Wojdyło. Mruz, Sienkiewicz, Kuciel, Frydryszak. Tak wyglądała lista najchętniej czytanych w 24 roku. W zestawieniu Andrzej Sapkowski znalazł się na szóstym miejscu. Zmiany są zatem niewielkie. A wśród pisarzy zagranicznych Stephen King i to drugie miejsce na całej liście w Polsce J.K. Rowling, Nicholas Sparks, George Orwell, Harlan Coben i Fiodor Dostojewski. A dalej także Tolkien i Dan Brown oraz Agata Christie. Polecam Państwu cały raport Biblioteki Narodowej, którego omówienie znajdą Państwo na 16 i 17 stronie Gazety Wyborczej. Specjalnie zacząłem od wątku lżejszego, bo teraz dwa zdania, komentarza do rozejmu na Bliskim Wschodzie. Już za chwilę będziemy rozmawiać o tym rozejmie z Tomaszem Sajewiczem, który jest w Izraelu i na bieżąco sprawdza, czy warunki rozejmu są przestrzegane. Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej na drugiej stronie pisze Totalny pokój zamiast totalnego zniszczenia. Aż trudno uwierzyć, że za odblokowanie cieśniny Ormus prezydent Stanów Zjednoczonych zgodził się na negocjacje, których scenariusz napisała Islamska Republika Iranu. A są w, tych, a są w tym scenariuszu zapisanie, zniesienie wszystkich sankcji, odszkodowania za wojnę i prawo do wzbogacania uranu. Wspomniany Tomasz Sajewicz z nami o 6.16. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. No to powiedz, czy ten rozejm jest, warunki tego rozejmu są przestrzegane? Tylko drogi rochu, którego rozejmu, tak? Rzeczywiście tak jak sam wspomniałeś i Jerzy Haszczyński w, w Rzeczpospolitej, jest, są duże rozbieżności dotyczące treści, o tym wczoraj też rozmawialiśmy, treści e, tego porozumienia, ponieważ treść irańska znacznie się różni od tego, co przekazują Amerykanie. Jest trudne do uwierzenia, że Amerykanie zgodziliby się na tego typu żądania, jak właśnie te, które wymieniłeś, dotyczące tego, które, o którym się najmniej mówi, czyli chociażby wzbogacenia. Zbogacania uranu, bo Iran uważa, że na mocy porozumienia w przyszłości pokojowego będzie nadal mógł uran urana. Wiemy, że to było przyczyną rozpoczęcia tak naprawdę operacji wojskowej przeciwko Iranowi. To co jest bezspornym faktem to jest to, że dziś w ciągu ostatnich godzin nie było ostrzałów rakietowych Izraela. Ze strony Iranu zdarzało się kilka ostrzałów w północnej części Izraela, niedaleko od miejsca, w którym jestem ze strony Hezbollahu, ale jak wiadomo też Hezbollah i Liban wyłączony jest z tego porozumienia, co jest też problemem dla Iranu, bo Iran twierdzi też wczoraj wieczorem sygnalizował. A także to jest dosyć kruchy i niepewny rozejm wciąż, biorąc pod uwagę to, że w najbliższą sobotę rozpoczną się, te roz miejmy nadzieję, że się rozpoczną rozmowy pokojowe w Islamabadzie. Ro rozejm niepewny, dlatego że wczoraj jeszcze Iran sygnalizował, że może jednak dojść do zerwania tego rozejmu, ponieważ te władze w Teheranie uważają, że jednak Hezbollah powinien być włączony w to porozumienie. To powiedz tamku jeszcze o tej drugiej zapalnej kwestii, czyli właśnie o Hezbollahu i o włączeniu czy wyłączeniu jego z tego porozumienia pokojowego. Izrael twierdzi, że to nigdy nie była część porozumienia. Iran uważa, że usprawiedliwione będą ataki, jeśli nie nastąpi przerwanie ataków na, na Liban. Czy to może być kolejny punkt zapalny? Kolejny. Nowy to punkt. na pewno jest... To na pewno jest ruchu i punkt zapalny i to, to jest coś, czemu powinniśmy się przeglądać. Jednak to jest sytuacja dosyć trudna, chociaż trudna to jest eufemizm, dlatego że wczoraj doszło do największych od dziesięcioleci ataków na Liban i o tym trzeba mówić właśnie w ten sposób. Wiemy, że ta operacja wojskowa lądowa Izraela ma na celu przejęcie kontroli, czyli de facto no, zajęcie terytorium Libanu do, od, na południe od rzeki Liwanii. Wiemy, że wczoraj na przykład i to jest absolutne pogwałcenie prawa międzynarodowego. Ostrzelany został konwój ONZ, w którym byli włoscy żołnierze. Już premier Meloni wczoraj protestowała wobec ambasadora Izraela w, we Włoszech. Doszło też do tego, że transport z pomocą humanitarną dla chrześcijan, watykański transport też został zawrócony w Libanie. Rozmawiając wcześniej mówiliśmy o tym, że być może to jest powtórka z gazy. być Na to coraz bardziej się niestety zanosi. Tomku, to jeszcze mam jedno pytanie, bo rozmawialiśmy kilka dni temu o obchodach Wielkiej Nocy na terenie Ziemi Świętej w Jerozolimie. Widziałem informację, że dostęp pielgrzymów wiernych do tych miejsc, do miejsc świętych ma zostać ponownie otwarty. Dokładnie. I to jest też taka ciekawa informacja, ponieważ i ma być wznowione loty z lotniska Ben Guriona. już to łączy te dwie kwestie. Izrael twierdzi, że wojna się skończyła. W sensie to jest taki sygnał do swoich obywateli, też sygnał być może do turystów. Jak wiem, ona się nie skończyła, ale rzeczywiście to są takie sygnały. Od dziś ma być otwarta Bazylika Grobu Pańskiego, Meczet, Al-Aqsa i ściana płaczu w takim nielimitowanym i nie, bez restrykcji dostępie wiernych wszystkich wszystkich którzy będą chcieli z tego skorzystać. No to napawa optymizmem, ale jak wiemy, no piłka jest w grze. Tutaj w, biorąc pod uwagę sprzeczne jednak, i umówmy się, to są sprzeczne, e, sprzeczne informacje, sprzeczne komunikaty wysyłane przez Trumpa, przez Irańczyków. Najważniejsze, co mogę Państwu powiedzieć, ciśnina Ormus jest wciąż zamknięta. I tak naprawdę, jeśli nie zostanie otwarta w ciągu najbliższych godzin, to oznacza, to, be, to będzie to mogło oznaczać, że tego porozumienia po prostu nie będzie i do Pakistanu też nikt się nie uda, nawet Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz, który pozostaje na Bliskim Wschodzie. Będziemy z Tomkiem oczywiście relacjonować dla Państwa przestrzeganie tego porozumienia pokojowego, czy też zawieszenia broni. Dzięki Tomku, spokojnego Dzięki dnia. Dzięki, dobrego dnia. Pozdrawiam. Natomiast cały czas jest y, oczywiście problem wysokich cen energii. No i to wszystko zależy, jak długo jeszcze ten konflikt, czy z zawieszeniem broni, czy bez zawieszenia broni, ale jak długo ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, taka sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się utrzymywać. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Konen wczoraj nie pozostawiła złudzeń co do najbliższych tygodni. We should be under no illusion that this... Nie powinniśmy mieć złudzeń, że obecny kryzys, który wpływa na wysokie ceny energii, będzie krótkotrwały. Przez Ormuz trafia do Unii Europejskiej prawie 8,5% gazu skroplonego oraz około 7% ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Te surowce Unia sprowadza głównie z Iraku, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ilości te są jeszcze Jeżeli nie będzie żadnego, e, żadnych opóźnień, e, no to przyszły miesiąc to są te pieniądze, które trafiają do Polski. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Beato, dobrze Cię było usłyszeć o poranku. Cieszę się również po przerwie świątecznej, że powróciłam. Ślemy pozdrowienia. Miłego wszystkim Państwu życzę. Dzięki. Półtorej minuty do 6.30. Rafał Boguta już w gotowości. Za chwilę informacje.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 Grzegorz Kalinowski, zapraszam. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 630 i Rafał Boguta zapraszam. Dziś w Sejmie ślubowanie pozostałych czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Informację potwierdził polskiemu radiu sędzia Krystian Markiewicz. Prezydent odebrał na początku kwietnia ślubowanie od dwójki powołanych przez Sejm sędziów, Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do czworga z nich prezydent nie skierował do tej pory zaproszenia do złożenia ślubowania. W ubiegłą środę nowi sędziowie ponownie skierowali do prezydenta Nawrockiego pismo w sprawie wyznaczenia terminu. Zgodnie z przepisami prezydent powinien przyjąć ślubowanie niezwłocznie po wyborze sędziów do Trybunału przez Sejm. Kolejne ostrzeżenia Donalda Trumpa wobec Iranu. Jak przekazał w mediach społecznościowych, wszystkie amerykańskie okręty, samoloty i wojsko pozostaną w Iranie i wokół tego kraju, dopóki prawdziwe porozumienie pokojowe nie zostanie zrealizowane. Trump przypomniał, że najważniejsze warunki pokoju stawiane przez Stany Zjednoczone to brak broni nuklearnej w Iranie i otwarta i bezpieczna cieśnina Ormus. Jak przekazał wcześniej Biały Dom, pierwsza runda rozmów z Iranem planowana jest na sobotę w Pakistanie na czele amerykańskiej delegacji ma stanąć wiceprezydent J.D. Vance. Polskim portom lotniczym nie grozi włoski scenariusz. Uspokajają władze spółki PPL, która zarządza między m.in. lotniskiem Chopina w Warszawie. Siedem włos włoskich lotnisk miało w ostatnich dniach problemy z dostawą paliwa. Dochodziło do reglamentacji, a nawet wstrzymywania tankowania samolotów. Adam Sanocki z zarządu PPL powiedział, że zapasy paliwa w Warszawie wystarczą na kilka miesięcy. Do września powinna być sytuacja stabilna, natomiast po tym okresie i także przy cenie Baryłki powyżej 150 dolarów. Może to wpłynąć na recesję i także na duży wzrost cen, także na, na lotniskach, jeżeli chodzi o bilety. Po wybuchu wojny na, Blisk na Bliskim Wschodzie liczba połączeń wykonywanych z warszawskiego lotniska spadła o około 10%. Polskie linie lotnicze LOT cały czas mają zawieszone połączenia do Dubaju, Arabii Saudyjskiej i Izraela.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 Mieliśmy tylko dwie drogi. Albo udawać, że nic się nie dzieje i w naturalny sposób, by przestała funkcjonować ta porodówka, albo podjąć rękawice i rozmawiać dzisiaj szerzej nie tylko o porodówce w Brzezinach, ale w ogóle o demografii. Najbliższe od Brzezin porodówki są w Łodzi. Dystans między miastami to prawie 30 kilometrów. Jedynie o poranku więcej chmur, w ciągu dnia zachmurzenie małe i bez opadów niemal w całym kraju. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem mogą się pojawić na wschodzie, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz oczywiście na Podhalu. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 4 stopnie na wschodzie, 6 stopni w centrum na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej, 7 stopni na południu, 8 w Wielkopolsce i na Kujawach, najcieplej na zachodzie i na północy. 10-11 stopni. Ach, realizator próbuje sabotować naszą pracę tutaj cały czas z tego, co słyszę. Pozdrawiamy Eldara Ciepło. Rafał Bała. Cześć Rafała. Dzień Ale tak, dobry. Się, tak się lepiej pracuje troszkę na takiej no, adrenalinie. Nie? Na tym, że trzeba się wykazać. Zatem jak się głaszczemy tak po głowach, to jest demotywujące. A tak. jak? No właśnie. W sporcie nie będziemy się głaskać. Nie, w sporcie cały czas motywacja. Ale ja z, nie o sporcie na początek, tylko o, o sztuce, muzyce i o kulinariach. Poznajesz? Poznajesz? Kiełbasa i kaszanka. O... Hymn tak. Ligi Mistrzów, tak, oczywiście trwają rozgrywki, tutaj mamy już ćwierćfinały, tam mm, dobrze wychwyciłeś tę kaszankę, no to oczywiście jest e, taka adaptacja m, tej, tej barokowej, barokowej, barokowego utworu to Georga Friedricha, pochodzi, tak? tak, Handla, no i to zostało tak na te dzisiejsze czasy oczywiście dostosowane. Tam jest um, z, w trzech językach, w niemieckim, we francuskim i w angielskim. No i w no czterech i po słowa. polsku. No i po polsku, no to już teraz tak. Mamy stą, właśnie stąd te kulinaria. W każdym razie ćwierć finały mamy. No i wczoraj Robert Lewandowski pokazał się na boisku, ale jego Barcelona przegrała 0 do 2 z Atletico Madryt. No i co ciekawe Lewandowski zszedł już na początku drugiej połowy. Dlaczego? Dlatego, że no, Barcelona grała w dziesiątkę, w osłabieniu. On jest napastnikiem. Barcelona straciła obrońcę po czerwonej kartce, więc nastąpiły przetasowania i Robert Lewandowski musiał opuścić boisko, no bo nie chcieli już yy, yy, piłkarze Barcelony atakować, tylko no, musieli się bronić, prawda? Przegrali ostatecznie 0 do 2, rewanż yy, przed nimi. W innym meczu Paris Saint-Germain pokonało Liverpool 2 do 0, rewanże 14 kwietnia. Yy, w, tych, yy, w tych kolejnych parach ćwierćfinałowych przegrały yy, zespoły gospodarzy, czyli triumfowali przyjezdni. Real Madrid uległ Bayernowi Monachium 1 do dwóch. Sporting Lisbona, Arsenalowi Londyn 0-1. Coraz ciekawiej robi się w Lidze Mistrzów, ale także w Pucharze Polski. Tutaj Górnik Zabrze został pierwszym finalistą. Wczoraj ciekawy mecz, bo grał z Zawiszą Bydgosz, a to jest zespół z trzeciej ligi. Wygrał minimalnie 1-0, także również na tym poziomie jest, jest finalistą oczywiście pierwszym. Na tym poziomie może być ciekawie. Dziś o awans zagrają Raków Częstochowa GKS Katowice. Hubert Hurkacz. On zmienił ostatnio trenera, podobnie jak Iga Świątek. Hubert awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju LTP w, w Monte Carlo pokonał Węgra Maroszana. Spotkanie trwało godzinę 11 minut no i nic dziwnego, że Polak jest zadowolony z obecnej formy.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 już zaczyna się ograniczać do tej właśnie godziny, półtorej godziny. To jest już wyliczone dawno, że, że uwaga człowieka właśnie na wydarzeniach sportowych, no to tak dokładnie. Dopu... Nie tylko sportowych, nie zwróć sport... uwagę, że w kinematografii też filmy już nie są dłuższe się, niż 90, 90 minut. minut no to jest właśnie to i również na sport się to przekłada, czyli około półtorej godziny to wszystko trwa. Oczywiście siatkówka jeszcze kiedyś mieliśmy ponad trzy godziny, ale teraz i tak się te mecze skracają, chociaż są powtórki, więc się wydłużają. A i tutaj nie ma konsekwencji, ale na przykład ten stołowy, tak samo te mecze są skracane i tak dalej. Czekamy na piłkę na rzeczą. ciekawe jak, jaki myślisz, że był, byłaby opcja do skrócenia? No, ale tutaj już masz 90 minut już tak masz. realnie, nie? No, dwa razy, po, no plus przerwa, no, ale dwa razy po Chyba, że jakieś tercje 5. na przykład zrobić po 25 minut, nie? W no, ważnej. myślę, no. że niestety y, y, y, czas <laughs> koncentracji ludzkiej będzie się skracać, a nie wydłużać. To, to, to, to, to prawda. Następnym rywalem churkacza, Monakijczyk, Waszrow w tenisie, no to te mecze potrafią i kilka, nawet rekord jest, jest ponad 10 godzin trwać.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 Oczywiście, zawsze zwycięstwo się liczy. W tabeli prowadzi Norwegia przed Rumunią i Polską, a w Lidze Mistrzów no pech, niedobrze. Industria Kielce odpadła w barażu o ćwierć. Finał przegrała z pikiem Szeged 23-26 do 26 w pierwszym meczu, a wczoraj remis 32-32. Nie udało się odrobić tych strat. Siatkówka, budowlane Łódź awansowały do finału Ekstraklasy, pokonały Unii Opole 3-2, do 2, ale Wiktoria Paluszkiewicz, środkowa Opola, stara się myśleć pozytywnie.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 Trudne. Do a wiesz, że niedługo nie będzie, nie, a właśnie do Badmintona, jak grasz Badmintona, to ta lotka no tak, jest z piórami kaczymi lub i okazuje się, że Federacja Światowa zamierza zrezygnować z tych piór naturalnych na rzecz piór syntetycznych. No powód jest oficjalny Oczywisty taki. Chyba. No na pewno też ochrona zwierząt, natomiast koszty. Po prostu wzrastają koszty no tak. i, i te syntetyczne pióra będą zdecydowanie tańsze. No to tak, tańsze. to ja miałem naiwną nadzieję, że chodzi Zykałeś... o dobro zwierząt, a nie o pieniądze. No ale to już oczywiście jak zwykle. Jak zwykle się zobaczymy. zobaczymy. No, na razie na poziomie juniorskim będą te syntetyczne lotki, a później zobaczymy może też na igrzyskach. Z ciekawostkami i nie tylko. Wróci do nas Rafał Bała ciekawost. za godzinę. Do usłyszenia. 6.40 na zegarach. Z nami Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, Choć wiele szczegółów dwutygodniowego porozumienia o zawieszeniu broni pozostaje wciąż niejasnych, prezydent Donald Trump zasugerował, że oba kraje mogłyby podjąć współpracę, aby wydobyć irański wzbogacony uran. Obecnie ukryty głęboko pod ziemią, niedopuszczenie do tego, by Iran posiadał lub wytwarzał paliwo niezbędne do produkcji broni jądrowej, stanowi jeden z deklarowanych celów Trumpa w tym konflikcie. Uda się ta operacja bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie, bo przecież Donald Trump mówił, że nie wyobraża sobie, żeby Iran cokolwiek robił przy uraniu, a teraz być może dojdzie do współpracy. No ale jak wiemy Donald Trump często jednego dnia mówi jedno, potem tego samego dnia zaprzecza, by znowu wymyślić coś innego. Dokładnie napisał tutaj Donald Trump tak i specjalnie ten wątek wybraliśmy, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Nie dojdzie do wzbogacenia uranu, a Stany Zjednoczone we współpracy z Iranem odkopią i usuną cały głęboko pogrzebany przez bombowce bydwa nuklearny pył, oświadczył w środę w poście w mediach społecznościowych prezydent, odnosząc się do materiału zasypanego gruzem w wyniku przeprowadzonego w czerwcu ubiegłego roku uderzeń na ośrodek Fordo oraz inne obiekty nuklearne w ramach operacji Midnight Hammer. A wszystkie Amerykańskie okręty, samoloty, uzbrojenia oraz personele wojskowe pozostaną na swoich pozycjach w Iranie i jego okolicach, dopóki nie zostanie osiągnięte pełne porozumienie. Oświadczył to prezydent Donald Trump w kolejnym poście na True Social. Z kolei to jest jego ostatni post późnym wieczorem w środę, bo tutaj środa minęła na wschodnim brzegu Stanów Zjednoczonych. 42 minuty temu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu do tego nie dojdzie, co jest wysoce nieprawdopodobne, wówczas zacznie się strzelanie na skalę większą, lepszą i potężniejszą niż kiedykolwiek wcześniej ktokolwiek widział, napisał Donald Trump, a wcześniej potwierdzało to wszystko amerykańskie wojsko, mówią generał Dan Kane i szef Pentagonu Pete Hanks.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 A wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Steve Witkow, wysłannik Donalda Trumpa oraz Jared Kushner udadzą się do Islamabadu w Pakistanie na rozmowy dotyczące Iranu, które rozpoczną się w sobotę. Jednakże przewodniczący irańskiego parlamentu zarzucił dzisiaj, że część irańskich propozycji została naruszona, zanim jeszcze te rozmowy się rozpoczęły. Janie, zostało nam, została nam minuta rozmowy. Powiedz proszę, bo Donald Trump wczoraj spotkał się z Markiem Rutte, yy, szefem sekretarzem generalnym NATO. Czy nadal rozważa Donald Trump o opuszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego? No to nie było przy nas, kiedy ich potrzebowaliśmy i nie będzie przy nas, jeśli znów będziemy ich potrzebować. Przypomnijcie sobie Grenlandię, ten wielki, źle zarządzany kawałek lodu napisał Donald Trump na portalu True Social. Z kolei Mark Rut określił spotkanie z prezydentem mianem szczerej i otwartych dyskusji między dwoma dobrymi przyjaciółmi, podkreślając w rozmowie to ze stacją CNN, że rozumie rozczarowanie prezydenta. Posłuchajmy.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 Przynajmniej tak mówi konstytucja, zdecydować kongres, a wielu republikanów jest, też trzeba to podkreślić, takiemu scenariuszowi przeciwko Ja pamiętam Donalda Trumpa, którego kiedyś zapytano, czy jego konstytucja obowiązuje, odpowiedział, że nie ma pewności co do tego. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzięki, Janie za rozmowę. Dziękuję. Nasze studio o 6.45, jak wyjątkowo wcześnie. Dzień dobry, odwiedził Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Eee, Olku, dziś Sejm odbierze przysięgę od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez tę Izbę. Są to ci sędziowie, od których prezydent Karol Nawrocki ślubowania nie przyjął, spośród sześciorga sędziów wybranych w tym samym czasie przez Sejm. Powiedz, jak wygląda sytuacja jak będzie wyglądał ten dzisiejszy dzień? Czy coś wiemy? No właśnie tak, a propos obowiązywania konstytucyjnego. Konstytucji. To też w Polsce jest temat bardzo istotny i szeroko dyskutowany, jak to wszystko ma wyglądać. Także tak. 13 marca tego roku Sejm wybrał w sumie sześciu nowych sędziów, jak powiedziałeś, Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie kandydatury pochodziły ze zgłoszeń przedstawicieli obozu rządzącego. Dotychczas procedura właśnie wyglądała tak, że od wybranych przez Sejm sędziów przysięgę odbierał prezydent. Karol Nawrocki odebrał ją jedynie od dwojga sędziów, Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. W ubiegłą środę, 1 kwietnia, nowi sędziowie ponownie skierowali do Karola Nawrockiego pisma w sprawie wyznaczenia terminu śrubowania. Politycy koalicji podjęli natomiast decyzję, że pozostałych, czyli tę czwórkę właśnie, o której mówiłeś, zaprzysięży Sejm. To pierwszy taki przypadek w historii III Rzeczypospolitej. Były minister sprawiedliwości, senator koalicji obywatelskiej,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 Podobne stanowisko zajęła lewica, wicemarszałkini Senatu. Magdalena Bijat także popiera tego typu argumentację. Jej zdaniem prezydent nie zostawia rządzącej koalicji wiele przestrzeni na inne działania. Skoro, jak mówi, bez, bez żadnej podstawy prawnej uznał, że może sam decydować, którzy sędziowie mogą być powoły, powoływani, a którzy nie. To większość sejmowa zgodnie z prawem decyduje o tym, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a kto nie. A prezydent ma jedynie być świadkiem złożenia ślubowania przez tych sędziów. Tylko tyle i aż tyle. W związku z tym tak, no, jesteśmy w patowej sytuacji, z której trzeba jakoś wyjść. I te próby wyjścia były omawiane od dłuższego czasu, państwo też to dyskutowali. I prawdopodobnie duża będzie w tym rola Sejmu. Opozycja, czyli m.in. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje zupełnie inne stanowisko. Poseł tej partii Szymon Szynkowski Welsenk uważa, że jest to, tu cytat, rozwalanie państwa w bezprecedensowy sposób. Jak mówi prezydent rozpoczął procedurę i zaprzysiągł dwoje sędziów. Dodał, że Karol Nawrocki ma wątpliwości dotyczące wyborów sędziów przez Sejm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 A rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział przedwczoraj, że trwają analizy prawne i prezydent, tu cytat, nie będzie działał pod presją. A według obowiązujących przepisów ślubowanie powinno zostać przyjęte niezwłocznie po powołaniu sędziów. Aleksander Przoniak. Może być Olku czy Aleksandrze? Olku jak najbardziej. Olku jak najbardziej. to Olku, bardzo dziękujemy. Usłyszycie Dziękuję państwo bardzo. Olka w kolejnych informacjach. Polskiego Radia 24. Dobrego dnia. Dobrego dnia. 11 minut pozostało do godziny siódmej, a ministrowie pracowali wczoraj nad kolejnymi ustawami. Mechanizm CPN, ceny paliwa niżej, zostanie utrzymany. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie zrezygnuje z pakietu obniżające, obniżającego ceny na stacjach, mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Ministrowie podjęli także decyzję o utworzeniu Związku metropolitalnego na Pomorzu. Będą również zmiany w prawach i obowiązkach ucznia. Sylwia Białek. Premier Donald Tusk powiedział, że rząd będzie dmuchał na zimne i nie zamierza zrezygnować z pakietu ceny paliwa niżej, bo sytuacja w regionie wciąż pozostaje niepewna. Zaznaczą, że zawarcie rozejmu ma bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw. Zdaniem szefa rządu od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia broni. Kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków,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 i z pozytywnych jak na razie efektów negocjacji będziemy naprawdę bardzo ostrożni, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia. Donald Tusk podkreślił, że mechanizm maksymalnej ceny paliw pozostanie zgodnie z ustawą jeszcze na wiele tygodni. Premier zaznaczył, że informacje dotyczące zawieszenia broni wszyscy przyjęli z dużą ulgą. Mówił, że wszystko można jednak powiedzieć, ale na pewno nie to, że sytuacja została ustabilizowana na stałe. Iran i Stany Zjednoczone ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni. Dziesięciopunktowy plan, na podstawie którego Teheran zgodził się na rozej ma też być podstawą do negocjacji pokojowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie oświatowym. Po posiedzeniu Rady Ministrów, rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że nowe rozwiązania zakładają między innymi ustawowe wprowadzenie systemu rzeczników praw ucznia. To jest ustawa, która wprowadza katalog praw i obowiązków uczniów na poziomie ustawowym oraz tworzy system rzeczników praw uczniowskich po raz pierwszy w jednym miejscu, bo to nie jest tak, że te prawa, obowiązki uczniów nie były nigdzie spisane, ale to jest ujednolicone do i jej... w prowadza też rzeczników praw uczniów po to, żeby po pierwsze zapewnić jednolite standardy ochrony uczniów w całym kraju, ale też wprowadzić jasne zasady reagowania na niewłaściwe zachowania z naciskiem oczywiście najpierw na działania wychowawcze, na przykład na rozmowę z uczniem. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza między innymi obowiązek powoływania rad szkół i placówek od 1 września 2028 roku. Resort edukacji podkreśla, że obecnie ich tworzenie jest fakultatywne, co sprawia, że w niewielu szkołach tak naprawdę funkcjonują. W każdej szkole będą rzecznicy praw ucznia. Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów Łukasz Korzeniowski zaznaczył, że 8 na 10 uczniów doświadczyło sytuacji, w której zostały naruszone ich prawa. Jedynie co drugi uczeń o tym poinformował. To pokazuje, że połowa osób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 noszenie stroju nawołującego do nienawiści, dyskryminującego czy sprzecznego z przepisami prawa. Rząd przyjął także ustawę, na mocy której powstanie Związek Metropolitalny na Pomorzu na wzór funkcjonującego w województwie śląskim. Obejmie między innymi Gdańsk, Sopot i Gdynię. Premier przypomniał, że na tych rozwiązaniach zależało samorządowcom. W tajemniczeni, a no w przypadku województwa śląskiego i województwa pomorskiego mam wrażenie, że wszyscy są w To był bój wieloletni.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 To wszystko wymagało bardzo dużo pracy i trwało trochę dłużej niż, niż myślałem, ale ważny jest finał, i, a dobry finał wieńczy dzieło. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują, że tam, gdzie została utworzona struktura metropolitalna, lepiej zorganizowany jest transport publiczny, łatwiej koordynować planowanie przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji czy wspólnie planować przebieg dróg. Sylwia Białek, Polskie Radio. 6.54 na zegarach. Już za chwilę nasi kolejni goście w poranku Polskiego Radia 24. Na początek rozmowa z Ignacym Niemczyckim i wiceministrem spraw zagranicznych z Polski 2050. Ale zanim porozmawiamy o zagranicy, to przenieśmy się do jednej z warszawskich dzielnic. Jak Państwo słyszą dzielnica, to myślą Rembertów. A jak myślą Rembertów, to mam nadzieję, myślą już Agnieszka Drążkiewicz. Cześć Agnieszko. Cześć, dzień dobry. Zajmowała... Ja też tak myślę. Zajmowałaś się sprawą giełdy Zonda Krypto i informacjami, tak. jakie na ten temat ujawnił wczoraj premier Donald Tusk, szef rządu, pokazał czy też no, ujawnił treść notatki ABW, jaką dostał w tej sprawie i wskazywał, że są dowody na powiązania prawicowych polityków z kryptorynkiem. O co chodzi? No, rzeczywiście, wczoraj przed posiedzeniem rządu szef premier Donald Tusk streścił taką notatkę, jaką dostał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z opisem zdarzeń z przełomu października i listopada ubiegłego roku. I chodzi o dwie duże wpłaty, 450 tysięcy na fundację powiązaną ze Zbigniewem Ziobro, fundację, która potem również między innymi sponsorowała obronę Tegoż polityka, ale też innego polityka prawicy pana Mateckiego, a także chodzi o wpłatę 70 tysięcy euro na fundację powiązaną z posłem Konfederacji Przemysławem Wiplerem I obie te wpłaty pochodziły właśnie od właściciela giełdy Zonda Krypto. Zostały zrobione dokładnie miesiąc przed głosowaniem nad pierwszym wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Posłuchajmy co mówił właśnie o tych ustaleniach, jak odbiera te ustalenia opisane przez ABW szef rządu. To jest tylko część materiału. Niczego chyba nie trzeba więcej tutaj komentować i dodawać. Także jeszcze raz zwracam się o pełne wyjaśnienie tych związków dwuznacznych. Nie jest moim zadaniem określać co jest przestępstwem, a co jest tylko zachowaniem absolutnie niegodnym urzędników państwowych czy, czy parlamentarzystów. Ale tak naprawdę tutaj najważniejsze jest, aby próbę wpływania na ustanawianie prawa w Polsce kwestii kryptowalu, żeby wyeliminować, żeby ograniczyć do absolutnego minimum. I liczę tutaj bardzo na i refleksję, i zmianę stanowiska, i prezydenta, i PIS-u i konfederacji. Inaczej ten cień będzie nad wami już na, na zawsze. Zonda Krypto była też, warto dodać, jednym z głównych sponsorów prawicowej konferencji SIPAC, która odbywała się w Polsce i w której uczestniczyli ówczesny prezydent Andrzej Dudano i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Przy okazji przekazywania tych ustaleń szef rządu apelował też o pilne przeprowadzenie głosowania nad drugim wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Wiemy, że Sejm no, musi się z tym tematem, z tą sprawą zmierzyć w najbliższym y, czasie. Raz nie udało się przecież odrzucić tego weta. Być może Teraz jak sugerował premier Tusk, jednak część polityków prawicy opamięta się, zagłosuje za rządowym rozwiązaniem. Pytane o powiązania opisane przez szefa rządu poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk sprawę ucina, zapewnia, że nie ma mowy w ogóle o związkach pomiędzy zonda krypta a prawicą i nie rozumie również oczekiwań kierowanych pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego.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 No inaczej na te sprawy patrzy oczywiście szef klubu koalicji obywatelskich Zbigniew Konwiński, który stwierdził, że widać kto lobbował na rzecz swojego sponsora, a nie na rzecz ludzi, którzy inwestują w ten rynek, tak mówił właśnie Zbigniew Konwiński i polityk przypomina też, że z podobną sytuacją mieliśmy już przecież wcześniej do czynienia wiele lat temu chociażby wobec skoków.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 A sprawę ujawnioną przez szefa rządu zbadają śledczy zajmą się nie tylko powiązaniami politycznymi, no ale też oczywiście tymi doniesieniami od kilku dni, które słyszymy o problemach klientów z onda krypto z wypłatą aktywów. Aga, wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dziękujemy Zajemnie. za Twoją relację. Półtorej minuty do Dziękuję. godziny siódmej pozostało. Za chwilę informacje i Rafał Boguta.